Na, yy, powiem tylko na wstępie, że moimi, yy, moimi zainteresowaniami obecnymi naukowymi są przede, jest przede wszystkim filozofia i psychologia procesu kreatywnego, procesu twórczego. I ostatnio wpadłam na ciekawą lekturę, mianowicie na Petera Caruthersa artykuł pod tytułem Creative Action in Mind, w którym właśnie Caruthers, nawiązując do koncepcji ucieleśnienia, opowiada o takich przykładach twórczości, kreatywności, która właśnie. Które właśnie można podpiąć pod ten paradygmat embodiment, ucieleśnienia. I może zacznę jeszcze od takiej refleksji, uwagi, taki, że my tutaj, jako naukowcy, filozofowie, wiemy jakby o tym, że ten paradygmat ucieleśnienia jest wartościowo poznawczy i że warto się w niego zagłębić, jakby warto w niego wejść. Ale mam takie poczucie, że w takim potocznym rozumieniu w kulturze zachodniej ciągle. Ten, ta, ta koncepcja ucieleśnienia jest nieobecna. Że, wydaje mi się, że myślimy sobie tak, że najpierw jest myśl, później działanie, że jakby myśl rządzi działaniem, że to ciągle jest obecne w potocznym rozumieniu e, większości, może nie zajmujących się e, nauką. I podobnie jest również w teorii twórczości. Gdy czytam różne artykuły, teksty, to koncepcja następująca, mianowicie, Najpierw jest myśl twórcza, następnie jest twórcza czynność jest, yy, jest obowiązująca, jest to niemal ortodoksyjna myśl i yy, między innymi yy, badacze z to cre Creative Cognition Approach, kognitywistyczne ujęcie twórczości, obecnie bardzo, yy, bardzo powiedzmy modne w dziedzinie badań nad twórczością, między innymi oni dokonują serii badań na temat tego, jak zachodzą w nas, w nas podczas procesu twórczego pewne procesy myślowe konkretnie. Jakby, jakby, jak działają pojęcia, jak działają nasze kategorie, jak to, jak to się dzieje wtedy, gdy tworzymy. i Między innymi są takie badania, zgodnie z którymi podobno osoby twórcze mają szerszy zakres kategorii pojęciowych, chętniej będą kwalifikować egzemplarz, powiedzmy, wielbłąd do kategorii wehikuł niż osoby nietwórcze. Czasami nawet do, do, dokonuje się, powiedzmy, over-inclusive, jest na, m, włączanie nadmierne tych, tych egzemplarzy u ludzi twórczych, ale też są badania na temat tego, jak dalece kojarzone są pojęcia, jak dalece kojarzone są myśli, teoria asocjacyjna, czy powiedzmy, mówi się o tym, że ludzie twórczy są bardziej skłonni do myślenia przypuszczeniowego, do tworzenia y, teorii ko kontrfaktualnych, czyli cały czas jesteśmy w temacie myśli, ale można się zapytać y, możemy się zapytać, czy to podejście akcentujące ale myślenie w procesie twórczym jest wyczerpujące dla poszukiwania źródeł specyficznie ludzkiej twórczości właśnie Peter Caruthers, z którym się tutaj y, teraz, którego stanowisko spróbuję zreferować, odpowiedział, że w tym momencie zdecydowanie nie. Zaproponuje swoją myśl, y, żeby, żeby. słucham, czy coś.. Myślę, że mi to zostało. Peter Karuter znany jest m.in. ze swojej teorii modularności umysłu i świadomości fenomenalnej, żeby go tak jakoś ulokować, powiedzmy. I będę, ja zreferuję to stanowisko i będę bardzo ciekawa na pewno Państwa uwag, ponieważ sama się teraz zajmuję przede wszystkim jego teorią i na pewno chętnie jako specjalistów, Państwa specjalistów od teorii ucieleśnienia. Chętnie o krytykę, chętnie waszej krytyki wysłucham. Więc będę się posługiwać pojęciami twórczość-kreatywność, będę używać ich jako synonimów. I tutaj, w tym kontekście, twórczość-kreatywność definiuję jako procesy czy czynności prowadzące do powstawania rzeczy bądź idei nowych, a także wartościowych. Jednakże. To jakby kategoria nowości jest tutaj istotniejsza, wartość pojawia się później, wartościować dzieło będą osoby powiedzmy eksperci od, od tego. My się skupiamy na tworzeniu, na procesach, które powstają do rzeczy nowych jakoś w naszym umyśle. I posługuje się też rozróżnienie Margaret Boden, która powiedziała, że twórczość możemy rozpatrywać z perspektywy historycznej i psychologicznej. Twórczość historyczna to jest właśnie ta twórczość wybitna. Która, e, kiedy dokonuje się e, coś nowego, jest to społecznie, cywilizacyjnie nowe i wartościowe. Natomiast e, Margaret Babensko na to, że możemy mówić o czymś takim jak twórczość, czy kreatywność psychologiczna. Gdy to, co powstaje, to co jest nowe, jest nowe i wartościowe dla mnie samego. Nie jakby to może być obiektywnie kreatywne, ale nie, jakby nie wszyscy muszą się o tym dowiedzieć, prawda? I Peter z właśnie o kreatywności psychologicznej mówi. On stwierdza, że każdy z nas jest skłonny do tego, żeby kreatywnie myśleć w ten sposób. I autor ten przyznaje rację badaczom, Sowi i Stitchowi, którzy zajmują się teorią Pretend Play, zabawy, udawanie, że istotnym elementem architektury umysłu twórczego jest pamięć robocza. Nazywają, ci autorzy nazywają pamięć roboczą jako Possible World's Box, ponieważ to tam właśnie dokonują się procesy kojarzenia idei, myślenia przypuszczeniowego czy myślenia kontrfaktualnego. Ale tutaj w tym kontekście Caruters hmm. stawia zasadnicze pytanie, jaki jest format reprezentacji, na których ta pamięć robocza. Pracuje. Jaka jest jakość tych reprezentacji. No i teraz mówi o istnieniu takiej grupy właśnie dość popularnej, powszechnej w filozofii, w psychologii, twórczości. Foot first account of creativity. Te reprezentacje mają formę pojęciową, mają formę propozycjonalną. Tak jak myśl pojawiająca się u dziecka zaangażowanego w zabawę w udawanie, zresztą twórcza myśl, ten banan jest telefonem. To na takiego typu reprezentacjach pracujemy, gdy jesteśmy twórczy. Ale Karuters przeciwstawia tej teorii własną koncepcję, jak first account of creativity. To raczej pewne czynności poprzedzają myślenie, hmm. lub też owo myślenie wcale nie musi nastąpić. I teraz y przedstawię Państwu, jak, jak argumentuje, jak kolejne jego tezy będą wyglądać. Po pierwsze, działanie twórcze według Karutersa nie może być redukowane do twórczego myślenia, ponieważ. Znajduje on takie przykłady kreatywności ludzkiej, kiedy, pewne, kiedy te, te działania nie są poprzedzane żadnymi procesami myślowymi, są zaś w pełni ucieleśnione i motoryczne. O tych przykładach powiem za chwilę. Po drugie, kreatywność prze, przejawia się przejawiająca się nie tylko w czynnościach, się tylko w czynnościach, przepraszam, nie w myślach cechuje naszych ewolucyjnych poprzedników. Karoters jest y, zwolennikiem myślenia ewolucyjnego i tutaj będzie się odwoływał do analizy gatunków i będzie argumentował, to też y, wyjaśnię później. Właśnie, podejście Aquarius jest bardziej prawdopodobne ewolucyjnie, ponieważ łatwiej jest dzięki niemu wyjaśnić ewolucję i rozwój specyficznie ludzkich zdolności twórczych. Y, mało prawdopodobne jest występowanie dwóch odmiennych i niezależnych źródeł kreatywności i pojęciowego i czynnościowego zarazem. Tutaj minimalizujemy wyjaśnienia, będziemy upraszczać. Tak karuters zgodnie z ewolucyjnym podejściem zrobi. I po czwarte, twórcze myślenie, właśnie myślenie, również możemy wyjaśnić w kategoriach czynności, bo to, to jest ta najbardziej, powiedzmy, kontrowersyjna teza, poprzez użycie znanych mentalnych mechanizmów, takich jak system umysłowego, wyobrażeniowego ćwiczenia, działania. Kiedy w naszej umyśle zachodzi tak zwany mental rehearsal jakichś działań, czyli chodzi o to, że najpierw jest ta czynność wyobrażania sobie, następnie dopiero potem pojawia się myśl, czyli ta myśl wynika jakoś z naszej sfery nieświadomości. To wyjaśnię też za chwilkę. I teraz tak, punkt pierwszy. Jakie są przykłady ludzkiej kreatywności? W której, jak mówi Karuters, nie zachodzi myślenie. On podaje przykłady, dość takie też nam się nasuwające. Improwizacje, improwizacje jazzman, jazz, powiedzmy jazzmenów, czy e, improwizacje taneczne. Tutaj chodzi w dużej mierze o taniec współczesny. I teraz jak tutaj Karuters będzie to wyjaśniał? Po pierwsze, w trakcie improwizacji działania, te twórcze, te twórcze działania, właśnie improwizacje, są, według niego, najjaśniejszym przykładem, kiedy twórczość zachodzi bez myślenia a, je, a opiera się na działaniu, ponieważ działanie to dokonuje się online, bez uprzedniej refleksji planowania, a co najmniej, a co najmniej bez uprzedniej świadomej refleksji i planowania. I teraz ktoś mógłby, badać z, tej, z tego paradygmatu Thought First, mógłby zarzucić, że jednak być może i jazzman, i tancerz mają pewne pojęcia w, swojej, w swoim umyśle, mianowicie jazzmen powiedzmy, myśli następująco. Najpierw C-dur, potem B-dur, prawda, jakby może, może, może mieć takie pojęcia. Zaś e, tancerz może myśleć sobie najpierw powiedzmy na, na pięć do dołu, na sześć, na szósty takt do tyłu, na 7 ruch w bok, że te pojęcia mogą być obecne. Jednakże wysoka finezja i złożoność ruchu według karutersa. Nie pozwala nam tak myśleć, ponieważ nie chodzi o to, że jazzmen po prostu wykonuje jakieś nuty, ale on dodatkowo w tym czasie procesu twórczego yy, wybiera długość trwania dźwięków, wybiera ich barwę i podobnie też tancerz, wybiera długość trwania jakiegoś ruchu, czy wybiera wyrazistość tego ruchu. Tak dużo się tutaj dzieje. I nie da się tego ująć pojęciowo, czy. czy Propozycjonalnie, tak jak nie, da się, nie dałoby się opisać koloru czerwieni na, na jednym płatku róży. Tutaj jest porównanie karutersa, że to jest na tyle finezyjne. Po trzecie, tutaj badanie, badanie m.in. a zwracanie uwagę na niezmierną szybkość tych działań, tego procesu, że to wszystko dokonuje się tak szybko, że nie mielibyśmy nawet czasu pomyśleć według karutersa czy os I Podobno Charlie Parker miał możliwość wykonywania 400 uderzeń na minutę. I karuter mówi, że większość z nas nawet nie potrafiłaby tupać nogą w tym tempie. A co dopiero jeszcze tak? Tworzyć jakieś wariacje na temat dźwięków. No i tutaj można znowu się przyczepić, kontrargumentować, że że przecież Charlie Parker to wszystko przećwiczył, że to jest proste łączenie tych y, fraz, które on przećwiczył, ale Charlie Parker zaskakuje sam siebie na scenie, y, czy, czy powiedzmy inni jazzmani. Y, jest to zbadane, że jazzman gra, gra i nagle wow, nie sądziłam, że coś takiego mo może powstać. I to jest to byłby argument za tym, że nie, nie, nie, nie mogło być tego działania przemyślanego, nie mogło... Nie, nie... Ten Jasmine nie mógł tego oczekiwać, że coś takiego się pojawi, więc jest to w pełni nieuświadomione, niepojęciowe. To, to był właśnie ta, ten pierwszy etap y, argumentowania karutersa za kreatywnością ucieleśnioną. Drugi jest etap, drugim, w drugim etapie on y, nawiązuje do tego, co się dzieje powiedzmy, nawiązuje do paradigmatu ewolucyjnego i do analizy poprzednich gatunków. Można się spierać o to, że zwierzęta są czy bywają kreatywne, ale nie można im zarzucić tego, że mają pewną zdolność do generowania zachowań, które są nowe i użyteczne dla nich samych. Potrafią generować nieprzewidywalne zachowania, które podobnie jak u człowieka podlegają pewnym regułom, gdyż mają być dostosowane do określonych sytuacji. W literaturze angielskiej mówi się tutaj o tak zwanym constraint stochasticity, ograniczona przypadkowość. Jest to... Mechanizm umysłowy związany ze zdolnością do tworzenia nowatorskich rozwiązań poprzez częściowo przypadkowe łączenie idei zastanych, mówi się w przypadku zwierząt często tutaj o protean behavior, zmienne zachowanie. I teraz przykłady. Nie wiem czy właśnie chodziło. Przykłady ze świata zwierząt, które też podaje Karol Na przykład ucieczka zająca przed wilkiem, czy gazeli przed lwem. Gdy obserwujemy takie zwierzę, zauważamy, że dokonują te zwierzęta nagłych, nieprzewidywalnych odskoków, zmian, zmian kierunków, ucieczki. Jest to jakby ewolucyjnie bardzo przydatne, żeby pozbyć się tarpieżnika. Że to okazuje się być bardziej skuteczne niż po prostu szybki, szybki bieg do przodu. Jakby gdybyśmy mieli się poruszać szybciej, ale do przodu. I jest ta nieprzewidywalność, ale jest ona ograniczona, ta, ta przypadkowość jest ograniczona potrzebą szybkości jednakże. W tym czasie zwierzę nie będzie strzygło, uszalić, machało ogonem, bo to jest mu potrzebne. Jakby ciągle jest pewne, pewne ograniczenie. Innym przykładem jest australijska dzierba, która dokonuje um, niesamowitych. Um, podobno nie słyszałam improwizacji, bazując na fragmentach dźwięku, które już posiada. Podobno właśnie. Um, Godne, godne uznania samego muzyka jazzowego, tak to się u niej dzieje, u tej australijskiej dzierby. Ale też przykład podam z doświadczenia z autopsji. Przykładam psa, który chce zwrócić moją uwagę, zaczyna najpierw szczekać, tak bardzo, tak jak rutynowo, jak to robi, potem zaczyna piszczeć, potem coś się dzieje, jeśli nie zwracam tej uwagi, nagle chrząka tak tak nieprzewidywalnie, rzeczywiście to moją uwagę zwraca że dokonuje się to nieprzewidywalne, nieprzewidywalne zachowanie. I teraz tak, nie wiem, przepraszam, ile mam czasu, bo eee, wpadłam w czarną dziurę chyba w czasowo. Sekunda. I... Myślę, że tak 5-8 minut prezentacji. Dobrze, dobrze dziękuję. Według Karotersy mało prawdopodobne byłoby, iż ta zwierzęca zdolność do zmiennego zachowania zanikła w toku ewolucji u człowieka. I te przykłady improwizacji miałyby to potwierdzać, że jednak jest to obecne ciągle w nas y, kreatywność, która nie jest przemyślana, która dzieje się totalnie właśnie ucieleśniona i teraz y, y, Karutars będzie mówił o tym, że y, te specyficznie ludzkie twórcze zachowania, w których pojawia się myśl, zostały nadbudowane na tym, co już było. Czyli dokonuje się tutaj tak, zwany, tak zwana egzaptacja, rozwinięcie tego, co było. I to jest bardziej ewolucyjnie, powiedzmy, minim, na minimalnych środkach osiągamy. Nie musimy tego tłumaczyć w sposób złożony, prawda? Jak, jak twórczość się, specyficzna, nieludzka ludzka twórczość powstała. No i teraz tak, jak to miałoby wyglądać od strony umysłu? jak te schematy czynnościowe, te czynności miałyby wywoływać twórcze myśli. Teraz, Czyli przejdźmy do meritum. Mam nadzieję, że zostanie to, stanie się to zrozumiałe. Po pierwsze, według Karutersa: schemat czynnościowy jest albo bezpośrednio realizowany w działaniu, albo jest umysłowo ćwiczony, dając w rezultacie wyobrażenie reprezentacyjne. Po drugie, te wyobrażenia mogą być wizualne, mogą być słuchowe i tutaj właśnie nasza mowa wewnętrzna, która się potem przeradza w myśl, mogą być proprioceptyczne, czyli wyobrażenia ruchowe. Yy, nawet malarz według Erutensa, który ma za chwilę wykonać jakiś, jakiś ruch, na, no właśnie ruch na płótnie, będzie swoje zachowanie jakoś wyobrażał sobie, ćwiczył. Coś, I to będzie, to będzie ruch, a nie będzie to myśl według Rutersa, że ruch będzie podstawą. Po trzecie, te wyobrażenia są następnie globalnie transitowane i są upojęciowione na samym końcu. Konceptualizowane są na końcu i powstaje twórcza treść pojawiająca się w naszej świadomości. Jak widzimy, zupełnie duża rola nieświadomości w procesie twórczym według Rutersa, ale też owy ruch, owe czynności Podobnie działać by to miało właśnie w przypadku naszej czynności mówienia. Schemat czynnościowy dla odpowiedniej wypowiedzi może być ćwiczony, dając w rezultacie wyobrażenie słuchowe, czyli tak mowę wewnętrzną, zaś to wyobrażenie będzie interpretowane przez system rozumienia językowego i świadomie urodzi się u nas doświadczona świadomie myśl. Co jest istotne tutaj. Bardzo jestem dla, dla tej koncepcji i dla naszego, dla, jakby w temacie tej konferencji, to to, że według Rutersa twórcze przekształcanie tych pierwotnych danych, także tych leksykalnych, tych werbalnych, wydaje by się być całkowicie zależne od kory ruchowej, czyli to kora ruchowa nasza odpowiada za większość tego, co powstaje yy Powstaje w procesie twórczym i teraz można przewidywać i to wydaje nam się tak biologicznie prawdopodobne, że zaburzenie czy ingerowanie właśnie w korę ruchową będzie mieć negatywne skutki na ten moment generowania pomysłów, na ten moment właśnie przypadkowych odpowiedzi, nieprzewidywalnych rozwiązań, na ten moment zaś, zaś powiedzmy, ingerowanie w korę. Koreę skroniową i czołową będzie miało wpływ na ocenę naszego procesu twórczego, na ewaluację, wartościowanie. Yy, i za, yy. Tak, przepraszam, urwałam się myśl, nie dokończasz jej. I teraz tak podsumowując, według Carutersa ten argument z ewolucji, który podał przykłady kreatywności ludzkiej czy najnowsze badania w paradigmacie embodiment potwierdzają, że co najmniej niektóre się na końcu wycofuje troszkę, Karoters, że to na nie niektóre twórcze działania ludzkie nie są zawiadowane, zawiadowane, zawiadowane pojęciami. I na samym końcu tak bardzo już też mówi zachowawczo, powiedzmy, że słuszne wątpliwości budziłoby powiedzenie, że wszystkie przejawy twórczej aktywności człowieka są zgodne z ujęciem ACT FIRST. Mówiąc o powstawaniu wielkich dzieł malarskich czy muzycznych należałoby raczej powiedzieć, że mamy tu do czynienia ze wzajemnym oddziaływaniem myśli, ruchu i, i, i procesów percepcji. Jednakże czy karuters pozostaje w tym momencie spójny z tym, co powiedział wcześniej? Wydaje mi się, że nie. No i dziękuję, czekam na Państwa, Państwa. krytykę i uwagi. myśl rozumiana zdaniowo, tak, jakby pojęciowo, w ten sposób, tak, ale to prawda, bo ja używa, używam rzeczywiście pojęcia myśl, a nie zaznaczyłam w jakim kontekście tutaj karuter rozumiem. Chciałaś powiedzieć o tym, że, że, że jakby zgadzasz się, tak? Z, okay. z tym No, okej, okay. dzięki. Miałem bardzo podobną uwagę, mm -hmm. że jest trochę tak pozycjonowana, żeby było wygodnie. No. Bo to tak momentami nie wiadomo dokładnie, co to było. Momentami to było takie, można powiedzieć, jakieś myślenie dedukcyjne, logiczne, matematyczne, które jest które się realizuje w trochę innych strukturach. Momentami to było takie świadome planowanie, czyli tak. mają funkcji tak. wykonawczych planowanie, organizowanie sobie materiału myślowego, a gdzie jedzie, faktycznie takie myślenie werbalne. I w fakcie tak podmyślenia werbalnego, pojeciami naturalnymi, to po prostu wyobrażenia sobie to jest bardzo blisko, dlatego no, już nawet te badania z nowoobrazowaniem, obrazowaniem wiem czy to nie było właśnie zdecydowane tam, w Koślin, e, tak. jest to, że E, po prostu myślenie samo pojęcia aktywuje struktury takie sensoryczne, jakby, jakby mikro doświadczenia z nimi związane. Hmm. Jakbyś o, o młodo, to tak się aktywuje tam struktury ruchowe. I w tym sensie od takiego myślenia werbalnego do powtarzania to jest faktycznie taka bardzo płytna granica. Hmm. E, natomiast e, i tutaj jakby też się zgadza że to jest tak się natomiast tutaj momentami to była ta ekwiwokacja czasu właśnie tak, a tak, ale to, to jak najbardziej zgadzam się i tutaj, mimo że Karu stworzył jakieś spójne teorie wcześniej, to teraz on, on się zajmuje kreatywnością i bardzo się gdzieś tam trochę gubi sobie definiuje na swój własny użytek to jak najbardziej jest to zarzut zupełnie wydaje mi się, też zgadzam się z tym zarzutem bo też na końcu przecież to jego wycofanie się też, nie? nagle z tej, z tej koncepcji, że jednak Twórca będzie też będzie myśl oddzielnie i będzie działania oddzielnie, więc tak naprawdę po co było to całe tłumaczenie, że, myśl wywoł że działanie wywołuje myśl, prawda, wcześniej. Więc tak, tak najbardziej są problemy z tym jakieś. Wiesz, nie, hmm. Jak, hmm. Wydaje mi się, że jeżeli mówimy o to, czy jest niespiesza działanie, to też na pewno zależne w sytuacji, jeżeli już tak na że będziemy na dawnym, no to czasami najpierw patrickowe, spędzamy na planowanie, są dwie ścieżki, jednak dłuższa, jedna krótsza druga, dłuższa i jedna i bardziej bardziej do spośredniego, mm. od poznania, że bardziej świadoma. więc mi też, jako w tym modelu, jakby brakowało takiego może pokazania, że to nie jest albo albo, tylko jest to jest zależne od kontekstu. I to jest jakby kilka możliwości, że, ono, że może być rzeczywiście chyba czysto, czysto, czysto jakby, w pewien sposób, ale w pewnych sytuacjach będzie mógł również. Hmm, będzie było to, to, to, to tak. chyba, tak. bo jest to niebezpieczeństwo, co on powiedział. Jakby on to nie, nie, nie, nie, nie, nie zaznaczył, że jest tylko sytuacja, ale to się mówi, w pewnych sytuacjach. Tak. Trzeba wyznać tutaj jeszcze sporo zrobienie, nie? Właśnie, że na bazie tego artykułu, znaczy dwóch artykułów, właściwie trzech, na, na, na, których, na podstawie których to opracowałam, to można byłoby dokonać wielu jeszcze rozróżnień, tak, uporządkować zdecydowanie to, więc jest co zrobić ewentualnie na przyszłość. Znaczy właśnie nie trzyma się tej tezy zupełnie, jeszcze, nie, jeszcze tego nie sobie nie uporządkowałam. No, <grym> tak. Że, że mówię, no no, no nie, jakaś tak. nie I tak jak zdefiniujemy tą myśl jeszcze. To też tutaj jest istotne, prawda? No ale też no, proszę zauważyć, jakie byłaby konsekwencje, gdyśmy przyjęli to tak totalnie, tą act first story, że y, nie moglibyśmy powiedzieć, że artysta coś, artysta coś postanowił, prawda? Że to totalnie nieświadomość rządzi procesem twórczym i to, co się dzieje gdzieś. Czy w ogóle czy naszym życiem nie rządzi? To jest pytanie. Ale myślę, że artyści musieliby trochę spokornić, tak? że to już nie jest tak bardzo ich tak bardzo zależy na nich. Ale się z tego śmieją generalnie, tak? Się w ogóle śmieją z naukowców i stwierdzają, że to co się dzieje w ich głowie, to przecież naukowiec nigdy tego nie zbada. Tak, My swoje wiemy.